na audycja internetowa Podnośnik z Brooklynu, z Nowego Jorku Zapraszam do słuchania godziny nocne w Nowym Jorku Dzisiaj gościem, specjalnym gościem wyjątkowym jest Darek, który znalazł czas, żeby powiedzieć kilka słów Darek powie o tym jak było kiedyś w Nowym Jorku teraz mamy połowę roku 2008, jesteśmy na Brooklynie, no i może pierwsze pytanie do Darka, kiedy przyjechałeś no i jak wspominasz swój przyjazd do, do Ameryki, kiedy to było? Przyjechałem w maju, 13 maja 1990 roku, sam mój przyjazd był ciekawy, bo nie wierzyłem w to co zobaczyłem z okien, a widziałem co, slumsy, slumsy, tak, no niestety Ameryka papierkowo-tekturowa, na początku myślałem, że samolot jest porwany, bo już było opóźnienie, a to co na dole to przypominało, ja wiem, slumsy, a to była niestety wielka dzielnica Brooklyn chyba z Queensem. Gdy samolot zbliżał się do płyty startowej, byłem przekonany, że to nie jest Ameryka. Te brzydkie w porównaniu do Europy lotnisko, te trawa wystająca między płytami, jakiś czarny, który pali opony, no nie, to, to, to musiało być porwanie. Czekałem w naprężeniu, kiedy zapowiedzą, że coś się stało, a ja już byłem są się kurwa mać, dlaczego dla mnie na to musi spłynąć. No i co? Samolot się zatrzymał, Wychodzimy, a oni mówią, że witamy w JFK, Nie mogłem w to uwierzyć, no, było przewalone. Nie? Taki widok to kurde, chyba Ameryka z 20 lat się zatrzymała. No nic, wchodzę na lotnisko, cieplutko, fajnie. No nie przeziębiście się. Temperatura na lotnisku chyba 48 stopni, takie ciepłe masełko na pysk, rzucili. No i spotkanie, co? Immigration. Dwie czarne, właśnie wiaderko sobie przyniosły 5-galonowe Kentucky Fried Chicken. A ponieważ byłem innym, to znaczy taki, który dostał wizę emigracyjną, byłem na bok. Spojrzały na mnie na Białucha, nie? Myślałem, kuźwa, my ci damy. Przy czwartym przełknięciu skrzydełek poprosiły mnie o nazwisko, nie? Same nie mogły tam wydukać. Wsadziły na komputer. Ja się tylko modliłem, żeby dobrze napisały, nie? Dobrze jest, wszystko przepisały, fajnie było. Powiedział welcome in America, nie? No i tak właściwie był pobyt. Słuchajcie, sama jazda, sama jazda autobusem do mieszkania, gdzie miałem zamieszkać, na kuim się zajęło mi półtorej godziny, syf straszny po drodze, ale myślę, to jest może to nie dla, nie dla bogatych, takich przyjezdnych, ale gówno prawda. Przez następne pięć lat dowiedziałem się, że tak samo wszędzie wygląda, a może i gorzej. No dobra, jakoś przemęczyłem mój, mój, mój pierwsze, po pierwsze dni, po, po dwóch tygodniach dostałem social security, to jest zajebiście ważny dokument w Stanach Zjednoczonych, social security, to taki numer, jak odpowiednik coś polskiego pinuł. dobrze już, u nawet, nie, ja nie wiem, ja tego nigdy nie dostałem w Polsce, nie wiem o co chodzi, tak naprawdę to ja nie wiem, czy mam obywatelstwo polskie, ale uwaga, będę miał niedługo polskie prawo jazdy, złożyłem papiery w marcu, byłem w Polsce, złożyłem papiery, Będę miał polskie prawo jazdy. No to będę miał już izraelskie, austriackie, e, parę amerykańskich z różnych stanów, no i te najważniejsze nowojorskie. Ty przyjechałeś 18 lat temu do Nowego Jorku, jesteś obywatelem polskim, jesteś obywatelem amerykańskim, także masz całkiem dobrą sytuację. No ale powiedz mi, kiedyś był inny czas powiedz historię, jakie tu były, co robiłeś, jak pomagałeś naszym rodakom, powiedzmy, kilkanaście lat temu, bo zajmowała się różnymi rzeczami, różnymi sprawami. Nie, nie do końca było to legalne, że się tak wyrażę. No może coś powiesz na ten temat, jak, jak to wyglądało. Po pierwszym moim przegranym starcie w pracy, w robocie, nie w pracy, bo pracowałem z łomżykami, którzy już nie mogli przełknąć tego, że jestem legalem. No co, kopali doły straszne. Także akurat w Christmas, czyli święta Bożego Narodzenia, podziękowano mnie. Już się nie chciałem z hamami bawić, ale listopad. Jakoś przemęczyłem 4 czy 5 miesięcy na bezrobotnym. Zrobiła się wiosna, szukałem pracy. No i o dziwo! Wpakowałem się na polską dzielnicę na Greenpoint. Tam dzięki jakimś takim, no w każdym razie już miałem dobry sens, znałem angielski, byłem tym legalem, to było ważne. Znalazłem pracę w agencji turystycznej. Agencji, nie turystycznej, nie towarzyskiej, raczej turystycznej. Taka turystyczna, że pomagamy turystom. Przychodzi turysta i co chce? No przychodzi się rozgląda, co chce. No myślę, co chce? No, social security. Pierwsze pytanie, jakie chcesz? No, prawdziwe takie czy szybkie? No a ile to, ile to? No to szybkie, takie wypisane, za 20 minut będziesz miał odbiory. Za dwie dychy. A takie legalne, no to kochano 250 dolarów. Ale tutaj trzeba pokombinować. Dla nas to było może 5 minut roboty. To było w 90 roku. W tym, w tym czasie można było wszystko załatwić. Social Security załatwiało się tak, że wyjeżdżało się z klientem gdzieś w inne miejsce, nie w Nowojorskie, do Social Security Office. I się wmawiało pani, że prawda, ten gościu chce się na przykład nauczyć angielskiego, potrzebuje Książki wypożyczone z publicznej księgarni, a wymagane Sosia Security. Czy może mu wystawić pismo? Więc goście mieli to, co chcieli, albo szybko wypisaną numerek z głowy, albo Sosia Security załatwiane gdzieś według naszej wielkiej tajemnicy. I dzięki temu, że klient nie znał angielskiego, nie wiedział, co tam podsuwamy. W każdym razie nigdy nie, nie, nie, nie wchodziliśmy na takie coś, żeby spalić klienta. Nie, nie, po prostu się go pomagało. Robiło się to w legalny sposób, nielegalnymi ścieżkami. Inna rzecz, gości, jak miał Social Security, już zaszpanował, przychodził i wtedy mówił, a prawo jazdy też można? No, kochany, no prawo jazdy, no to to się jest lepsza sfera. Pokaż paszport. No, oczywiście, paszport jeszcze był ważny, ale już nieważna wiza. Wystawiało się wizy, skąd się miało bloczek. I, I, what, jaki to był? I94. W bibliotece Federal Plaza, na 26 Federal Plaza, był kiosk, w którym zamawiało się jako pracownik niezbędne druki. Płaciło się kartą kredytową, bo oni wiedzieli, że Amerykanie nie noszą pieniędzy. Brało się bloczek na paczkę na 500 I94. I. Legalny, legalny, to co było wsadzane do, do paszportu otrzymywało się. Następnie co? No datownik każdy miał, tylko że już wtedy były tusze. Tusze były tak ważne, że w świetle, w świetle ultrafioletowym ono musiał się świecić. No więc skąd je wziąć? Koledzy próbowali w sklepie dla dzieci takie mieszanki robić, ale te kolory czasem wychodziły bajecznie. W to jest raz też my chodzili, ale to było tak na pierwszy rzut oka, nie? Można byłoby tak zamoczyć, paszport. Powiedzieć, że coś tam tego. Amerykanie wtedy kupują, że może to przez wodę. Natomiast jeżeli chcieliśmy naprawdę zrobić to, trzeba było zrobić jeszcze wyskok. No i co? Raz wyskoczyli. No w lunch wiadomo, Amerykanie jak jest lunch. Świat mogą napaść, ale lunch jest ważniejszy. No to, no to w koszulkach firmy sprzątającej, w lunch. Weźliśmy do paru niezamykanych, niepilnowanych, w tych czasach nie były kamer na, na korytarzach. Do paru ofisów otwartych. I po paru szufladach znalazło się stempelki, pieczątki, tusze. Nigdy nie za dużo trzeba było brać, bo żeby nie było w podejrzeń. U jednego pieczątki, u drugiego drugiego, datownik, tusz. No już byliśmy z pełną amunicją. Mogliśmy wystawiać to, co chcemy. A usługa niestety kosztowała. gościu z wystawionym nowym wjazdowym paszportem, już był kimś. Teraz trzeba było co? Jak, jak nie miał polskiego prawa jazdy, trzeba było mu wystawić. Mieliśmy starą pieczątkę, ale była pieczątka z Wydziału Komunikacji w Krakowie. No ale co? Trzeba było jakoś papierek zorganizować i tu był cały problem, bo kolorek tego papierku, taki on był w Polsce beżowo-różowy, tutaj nie ma takiej sprzedaży, więc żeśmy najbardziej podobne brali, ale też miękkość tego papierku była tu grubsza, więc skazaliśmy gościom i znaczy o co chodzi? Myśmy wystawiali, wypisywaliśmy ładnie, najpierw robili na ksero dowód osobisty, zdjęcie, pieczątka z Krakowa. Wszyscy byli z Krakowa. To było najdziwniejsze, że chyba najważniejsze miasto, chyba stolica była dalej w Krakowie. I wystawiało się gościowi, że ma prawo jazdy z Krakowa. Do tego się wystawiało międzynarodowe prawo jazdy, też w Krakowie zrobione. No i teraz co? Gościowi dawało się nowe pytania z Wydziału Komunikacji w Języku Polskim, miał się tego nauczyć, na pamięć i tak z przygotowanym klientem jechało się przeważnie do New Jersey i pokazywało się to co potrafi, czyli foreign albo zachodnie prawo jazdy, zachodnie znaczy zagraniczne prawo jazdy i gościu zdawał egzamin i za, po egzaminach po 10 minutach dostało plastik gorący jeszcze plastik z tym plastikiem już miał prawo jazdy. To były czasy, kiedy można było dużo rzeczy załatwić. Niestety wszystko radykalnie się urwało, naprawdę mówię wszystko, bo różne były historie tych specjalizacji agenckich, ale po September 11, po, po napadzie terrorystycznym zaoszczono. No, chyba po raz pierwszy popatrzono na bezpieczeństwo wjazdowe i naprawdę się urwało. Ale wracając do robienia, wystawiania naszym rodakom dokumentów. Myśmy oczywiście wystawiali te dokumenty po to, żeby oni uzyskali amerykański dokument. Oczywiście tam, co żeśmy zabierali, żeby gdzieś w ramach wpaki, wpadki nie było, nie było dowodów. No ale co? Gościł już miał prawo jazdy i chciał dalej. Owszem, byli klienci, którzy porywali się na to, że Panie, a, a green kartę robicie też? Panie, robimy green karty, nie? Znaczy, to była następny wyskok. Można było podrabiać dokumenty ale nigdy nie w Nowym Jorku. W Nowym Jorku jednak tutaj byli ludzie z długim nosem. Nie, nie chodzi o Żydów, tylko tych co coś podciągają. Wracamy do tematu papierów legalnych. Więc to było bardzo ważne pytanie, bo zdawałem sobie sprawę, że można było posiedzieć 2, 3, 4 lata na papierach wydanych przez emigration. Natomiast dłuższa, dłuższy czas to już było niebezpieczne. O co chodzi? Myśmy wystawiali ogólnie w agencji, wypisywaliśmy podanie o azyl. O azyl był przeważnie polityczny, a więc do czasu rozpatrzenia... Azylu. ludzie byli całkowicie legalnie, dostawali Employment Authorization Card, to była taka jak zielona karta, tylko że z tym, że czerwona było nazwisko, była, był odcisk i alien number. Mało tego, do czasu rozpatrzenia, a trwało to jak mówię 3-4 lata, można było na tym dokumencie na 28 dni opuścić Amerykę. Więc naprawdę bardzo ciekawa sprawa, z tym, że uprzedzaliśmy, że później jest rozprawa sądowa, i sprawdzają wiarygodność, podanie o i W tym momencie mogło być nawet, bardzo często, jeżeli to były byle jak napisane, e, byle jakie powody polityczne, a nie daj Boże, jakiejś tam z Solidarnością, które już były nieaktualne, więc trzeba było opuścić Amerykę dobrowolnie. No ale bardzo dużo ludziom odpowiadało to właśnie 3-4 lata. Gorzej jak po 4 latach chcieli sobie przedłużyć. No to już tutaj by było makabra. Więc to był employment authorization, wiadomo. No, to był zestaw, karta plus Social security. No, bo to było w granicach 750 dolarów. Bardzo ważny dokument. Ale przychodzili ludzie, którzy, którzy też chcieli coś mieć więcej. No to była sprawa skomplikowana. Myśmy się nie, absolutnie nie bawili w kluczki prawne, tylko żeśmy troszeczkę musieli podkombinować prawo tak, żeby legalnie wydać papiery. No i to był też pomysł kiedyś. No słuchaj, no co? Dalej trzymają wariaty ofisy otwarte w lunch. Więc normalnie wpadało się w lunch, to samo, ten sam numer, serwis komputerowy, sprawdzanie danych, no i co, dostęp do komputera i wiadomo, żaden, żaden, żaden z pracowników nie trzymał nic w kodzie, wchodziło się na ogólnym i było cały dostępny komputer Immigration, czyli tam gdzie chciało się można było wsadzić człowieka, podać alien number z głowy nawet, wymyślony, tylko że był 900 cyfrowy, jeżeli końcówka pierwsza było 28, taka była 28, taka była cyfra dla Polaków. A potem się wymyślało i wprowadzało się gościa się do, do komputerów. Bardzo często po trzech miesiącach można było napisać, co się dzieje z moim podaniem. Wtedy oni już wariowali, bo w komputerze byłeś, a nich było, nie było ciągłości, więc ta sprawa leciała przez Teksas. Ciągnęła się do 8 miesięcy, zazwyczaj przychodziło na ponowne interwiu, ale przeważnie było to interview zakończone pomyślnie zieloną kartą. Powiem, powiem jeszcze, dopowiem taką małą historię, że mieliśmy różnych klientów. Mieliśmy klientów przedziwnych. Nawet przychodziły Żyd, Żydki pejsate z Izraela, które rozglądały się i pytały o właśnie zieloną kartę. Rachunek był jedyny, 10 tysięcy. Chyba, żeśmy obsłużyli 20-23 Żydków. Sześciu z nich dostało wezwanie. Byli przerażeni. Dostali wezwanie na interwiu na obywatelstwo. Jakaś moja pomyłka, gdzieś się musiałem walnąć, coś musiałem zagłęboko wejść w komputer. Żydki były przerażone, a, na, a myśmy powiedzieli, że następne 16 tysięcy trzeba dopłacić. Dopłacili. Dostali wezwanie na interwiu na obywatelstwo. Pracownicy migracyjni zdawali sobie sprawę, że gdzieś jest MES, a ponieważ jest w rejestrze, więc trzeba przyjąć e, wiarygodność petenta. I zazwyczaj to przechodziło, zwłaszcza takim, takim modlitewnym Żydkom, oni, oni tu na modlitwę wszystkich brali. Dostawali obywatelstwo, a myśmy trochę więcej pieniędzy. Do dzisiaj nie wiadomo czy te Żydki są w Izraelu, czy na Brooklinie się kłaniają. Przerwały, hmm, niech sobie przypomnę, w sumie byłem dwa razy, dwa razy przy ataku, ataku, tak, tak, oni tak to mocno ujęli to w prasie, atak federalnych służb, narkotyki, Marshall, immigration, pamiętam, pracowałem w agencji, już teraz nie pamiętam w jakiej, albo nie chcę pamiętać, czekałem na bossa i patrzę, kurde, nigdy się nie spóźniał, boss miał ksywkę kulawy, to może się wymyślić, jaka to agencja i patrzę, godzina, godzina jest... Znaczy, nie, może 18 minut, on się nigdy nie spóźniał. Patrzę, coś nie tak jest. Nagle patrzę na, na ulicy, jakiś trening, strażaków, czy nie strażaków. Wyglądali mi na coś dziwnych w kamizelkach. Potem sobie zdałem sprawę, że były kamizelki kuloodporne. Lecieli z dwóch stron w moją stronę. A tak nie że gdybym wiedział, to jest akcja, same bym uciekł i by dziadki mi nie dogoniły. Natomiast oni wpadli do mojej agencji, jeszcze otworzyłem drzwi, oni łapi, my wykręcili, rzucili na biurko, do, do oka przystawili pistolet i baran z kartki czytał prawa takie, jak się widzi w kryminale, że. Mam prawa na wszystko. Jak mam kurwa prawa jak mi rękę wykręcił. No co on jest głupi. Ale nic to. Słuchajcie, zgarnęli mnie, zgarnęli mnie z innymi gośćmi z agencji. Wypisali, postrach zrobili. No było, było. 11 nazwisk. 11 nazwisk napisali. Wypisali w gazecie 11 nazwisk. Tylko dziwo, było nas 10. Jak się stało? No właśnie, jeden miał przy sobie dwa, pols dwa polskie paszporty na dwa różne nazwiska. Te debile wypisały dane tylko z paszportów. Przemek, pamiętasz tą historię? Przecież to Tobie mówię? No nie śmiej się, ja nikogo nie zdradzam. No my, my jesteśmy ukryci. Pozdrawiam Gdańsk, Gdynię. Myślę się, że damiesz nie, nie, nie, nie gniewasz za te czasy. Tak, porównałem to do śmiesznych ludzi jak Wałęsa, no ale to nie Twoja wina, nie? Ach, no co? Przedstawili mnie w sądzie 10 tysięcy był tak zwany bail, czyli żeby nie uciec. Zostawiłem jakieś papiery, które miałem. Jakoś to odkręciłem. Przez brązowe oczy. Wkręciłem się, że jestem polskim Żydem. Dostałem Ewę. Ewę Braun, o, ciekawe nazwisko, to jak kochanka Hitlera, nie? Powiedziałem, że jestem z Polski naprawdę, mam imię jasiła I uwierzyła. Za darmo miałem obrońcę, no 10 tysięcy przepadło, bo nigdy więcej nie chciałem do nich wracać. Nie chciałem rozgrzybać sprawy. Po paru latach było moje interwiu na obywatelstwo. Kurczę, myślałem, że tego nie ma w aktach, że byłem aresztowany. Więc poszedłem ładnie wyperfumowany w krawacie. A tu masz, trafiłem na czarno Ham się czarny, to na pewno kurde nie będzie taki drobiazgowy. A on baran, kurde, bokiem się do mnie przystawił, wszystko wypytał totalne pytanka, zarobki, sprawy historyczne przeszły. Ale zaczął papiery przeglądać. Tam się zaraz, zaraz, zaraz, byłeś aresztowany? Ja mówię, tak, napisałem, że aresztowany. A skazany? Ja mówię, nie, nie, nie. nie. No i to się zaczęła piramidka, bo fu, ja, tego budynku, gdzie ja byłem zamknięty, tymczasowo już nie było, już powstał na nim park. Więc poszedłem do najbliższego dystryktu sądowego. To był East District na Kadmon Plaza. 255 Kadman Plaza, tam się miałem dowiedzieć, co ze mną jest. Trafiłem na piękną, piękną mężatą Żydówkę. Spojrzałem jej w oczy. Ten błysk przyjaźni i co? I, no i powiedziałem, że słuchaj, taka sprawa zamknęli, ale nigdy nie byłem aresztowany. Sprawa umarzona, Za w komputer nie mam jej nigdzie. Zawołał supervisora. Ten dalej szukał i mówi, słuchaj, jest taka sprawa, nie? Bo to nie może tak być, że za darmo. Tutaj dwie pieczątki, 50 dolarów. My Ci tutaj podstępujemy. Jesteś dalej dziewicą, nigdy nie aresztowano. Pasuje Ci to? Dałem 50 i plus na kawę. I tego samego dnia z tymi aktami wróciłem do Urzędu Imigracyjnego, pokazać, że jestem czyściutki. Kuźwa, tak, dostałem obywatelstwo. Przejechałeś 18 lat temu Czasy się zmieniają, Ameryka się zmienia Jak Ameryka według Ciebie W Twoich oczach, jak Ameryka wyglądała kiedyś? Jak żyje Ci się teraz? Jak, co możesz powiedzieć w ogóle na ten temat? Jak żyjemy się teraz? No, zacząłem kiedyś, kiedyś, kiedyś, jak to się mówi Przepraszam, powiedziałem łomżyki Nie, nie chciałem nikogo urazić Ale to była taka masywna grupa twardych ludzi niełamalnych. Pracowałem na na skefoldach, na podwieszonych, jak i Ciężka praca, te 10 dolarów to było kiedyś. Uuu, uu, kupa szmalu. W ogóle na Grim jechało się po zakupy tygodniowe 12 dolarów na wędlinę. To było żarcia tyle, że można jeszcze było wędliną rzucać w lodówce. Teraz za 12 dolarów to kuźwa, wiecie co? Cztery pączki, a wędlinek, to to można, ale trzeba troszeczkę więcej dolarów dorzucić. No niestety, no, no, ceny wzrosły totalnie, totalnie do góry. E, podwyżki w pracy, no co, no, co rok to może kłoderek. Niestety, benzyna poszła do góry. Załatwić, niestety, nie da rady już nic z tamtą metodą. Klientki uciekły, wróciły do mężów. No niestety, kurczę, no tak takie czasy były, że kiedyś to wiesz, szedłem Greenpointem, gdzie wuchy się uśmiechały lub jak szła z mężem, to mu bardziej rękę ściskała, bo coś tam jej załatwiłem. A teraz co? No, posiwiałem, kuźwa, forsy nie ma, milionerem dalej nie jestem. No może tylko tyle, że pracuję w swoim zawodzie, jestem inżynierem, automatykiem. Ale tylko dlatego jestem w Ameryce, bo... Nie przeliczam tego na dolary do Polski, tylko żyję już ceną. Nie opłaca mi się nigdzie wyjeżdżać, bo wszędzie jest drogo. Wjeżdżam tylko na Karaiby, bo tam jeszcze dolar jako stoi. W Polsce byłem w marcu. Przekuresko drogo. Ameryka nie stała się tym krajem, który był kiedyś, tym właśnie Eldorado. Przyjeżdża się, owszem, jeżeli chce się tu żyć, można z tego wyżyć, natomiast jeżeli się chce te pieniądze odłożyć do Polski, niestety jest się wtedy traktowany jako biednym wujkiem z Ameryki. Ostatnie pytanie, zaczyna padać deszcz, siedzimy sobie teraz w plenerach. Powiedz tylko, może zmiana tematu, co powiesz o kobietach w Nowym Jorku? Ale co chcesz wiedzieć o kobietach w Nowym Jorku? Znaczy ja parę rzeczy wiem, ale nie wiem czy słuchacze wiedzą Powiedz jakie są kobiety w Nowym Jorku Chyba będziemy musieli kończyć odcinek, bo siedzimy teraz w plenerach Na Brooklinie Zaczyna padać deszcz W każdym razie uciekamy Dzięki Darku za, za twój czas No i co? No będziemy uciekać, bo zaczyna padać deszcz Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, miło było z wami rozmawiać Także dziękujemy bardzo, uciekamy, pada deszcz.